Scena dziewiąta. Zbyszko, Tulska, Juliasiewiczowa Ciociu, Zbyszko cofa, co powiedział. Powrócił do rozumu i przeprasza ciocię. Dulska płacze. Zbyszko podchodzi ku niej, całuje ją w rękę i mówi cicho. Przepraszam mamę za to. A psia krew, psia krew! Tulska do Juliasiewiczowej. No widzisz, znów knie. Ach, to głupstwo, to nie ma znaczenia. Zbyszko z wybuchem. – Ma, ma znaczenie, ma! – Cofasz się? – Tak, tak, będę tym kim byłem. Ach, możecie być dumni! – z wybuchem nerwowym. – Ach, jak ja się będę teraz łotrował, jak ja się będę łotrował! – Dopóki się nie ożenisz, dobrze nie ożenisz z fajną panną z dobrego domu. – Dopóki się dobrze nie ożenię z posagiem, z kamienicą, z diabłem, z czortem! – wybiega do swego pokoju. – Boże, Boże! Niech ciocia pozwoli mu wyburzyć się. Główna rzecz zrobiona. Teraz trzeba się wziąć do niej. Ciocia mi daje kartę bląszy? Nie rozumiem. Julia Siewiczowa dochodzi do drzwi. Ta drachowa!